Jest 16. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności 1. Anna Kowalczyk. I Andrzej Kocjan. Negocjatorzy w akcji. Kolejna godzina rozmów z napastnikiem, który strzelał w fabryce w Łodzi. Ile jutro za litr paliwa w aktualnościach? Maksymalne ceny ustalone przez ministra energii. Terapia śmiechem to ich specjalność. Klauni mają dziś swoje święto, rozmawiają dzieci w szpitalach. Za każdym razem jak wychodzę z, z takiej wizyty, to jak na skrzydłach. Trwają negocjacje z napastnikiem, który rano strzelał w fabryce w Łodzi. Wszedł z bronią na teren zakładu i oddał kilka strzałów w kierunku innej osoby. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Wiadomo, że mężczyzna jest byłym pracownikiem zakładu, mówi Marta Stachowiak-Klimaszewska z prokuratury rejonowej Łódź-Polesie. Który pracował z tego co wiemy do 2024 roku do grudnia. Mężczyzna najprawdopodobniej dostał się przez płot. Będzie jeszcze przesłuchiwany pracownik ochrony, który najprawdopodobniej widział to zdarzenie. Na miejscu są kontrterroryści i policyjny negocjator, który rozmawia z napastnikiem. Były policjant, obecnie detektyw Dariusz Korganowski mówi, że trudno jest ocenić jak długo potrwają negocjacje.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 Prezydent Donald Trump twierdzi, że nowy szef irańskich władz, mniej zradykalizowany i mądrzejszy od poprzednika, poprosi USA o rozejm. Trump napisał na portalu True Social, że Ameryka rozważy propozycję, ale dopiero po otwarciu i udrożnieniu cieśniny Normus. Z kolei w wywiadzie dla agencji Reutera Trump zapowiedział, że podczas wieczornego orędzia do narodu powie, iż rozważa wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO. To nie pierwsza taka groźba ze strony prezydenta i jego otoczenia. Wcześniej sekretarz obrony Pete Hexet nie chciał potwierdzić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 Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Hiszpańskie media spekulują, że Trump nie wycofa USA z NATO, ale może wycofać amerykańskich żołnierzy z Europy. Szok naftowy spowodowany wojną z Iranem spowodował, że ceny ropy na światowych giełdach poszybowały, dlatego nasz rząd od wczoraj codziennie ustala maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych. Minister energii zdecydował, że jutro benzyna 95 będzie kosztować 6,23 zł za litr, a olej napędowy 7,65 zł. Program ceny paliwa niżej to mechanizm dostosowywany,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 Jeżeli chodzi o konkretne zmiany cen i konkretne produkty, to najbardziej zdrożały ogórki. Tutaj mamy wzrost o 32%, czyli o niemal 1 trzecią. Na drugim miejscu mamy mięso wołowe i cielęce, 21% wzrostu. Jajka są o 11% droższe niż rok temu. Dużo więcej kosztują produkty z czekolady. Czekolada jest o 19% droższa niż przed rokiem. Głównym powodem jest drastyczny spadek produkcji kakao w Afryce Zachodniej. To są aktualności jedynki. Święto tych, którzy potrafią rozjaśnić nawet najbardziej pochmurny dzień. Dziś Dzień Klauna. Maciej Morze i Tomasz Nowaczyk z kabaretu Czesław od 11 lat zabawiają dzieci w Wielkopolskim Centrum Pediatrii w Poznaniu. Tym razem pojawili się na oddziale laryngologii. Takim naszym emblematem jest właśnie ten czerwony nosek, który nas łączy jakby z tą ideą clowningu. To nie jest spektakl, to jest po prostu wizyta. Mamy oczywiście pewien zestaw y, jakichś tam umiejętności czy procedur powiedzmy około medycznych w naszym wykonaniu. Natomiast zawsze to jest y, reakcja na to, co zastaniemy. I taka wizyta jest jedną wielką improwizacją. Za każdym razem jak wychodzę z, z takiej wizyty, to y, jak na skrzydłach. Klauni medyczni czerwonych nosków to zawodowi artyści, aktorzy, muzycy, komicy i improwizatorzy pracują na oddziałach szpitalnych, w gabinetach zabiegowych podczas rezonansu magnetycznego, a nawet na blokach operacyjnych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. A to są wiadomości sportowe. Dzień dobry Państwu, Andrzej Grabowski. Na start przypomnienie. Po raz pierwszy od 12 lat polskich piłkarzy zabraknie na dużym turnieju. Wczoraj w Solnej w finale barażów o Mundial Polacy po golu w końcówce przegrali 2-3 ze Szwedami. Prezes PZPN Cezary Kulesza od razu po meczu zapowiedział, że Jan Urban pozostanie selekcjonerem reprezentacji Polski. Piłkarze teraz wracają do klubów, w których grają na co dzień, a w sobotę początek kolejnej kolejki Ekstraklasy. W Arcy Gdynia już z nowym trenerem, którym został Dariusz Banasik.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 A mówi rozgrywający projektu Jan Firley ten mecz o 18.00. O 18.00 też początek pierwszego finałowego spotkania w hokejowej Ekstralidze. Tu GKS Katowice zagra z GKS-em Tychy. Kto wygra cztery razy, ten będzie mistrzem Polski. Z kraju do Maroka na tenisowy turniej na kortach ziemnych w Marrakeszu. Tam dziś Kamil Majchrzak odpadł w drugiej rundzie. Majchrzak grał z dużo niżej notowanym i dużo starszym Argentyńczykiem Trungelitti i przegrał 6-7 i 3-6. Wieść jeszcze o świątek. Jak informuje słynny francuski dziennik L'Equipe, nowym trenerem Igi ma zostać Francisco Roig. Przez kilkanaście lat drugi trener Rafaela Nadala. Ostatnio już samodzielnie prowadził Mateo Berettiniego i Emme Raducanu. Sport wraca po 18.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 Na południowym wschodzie i wschodzie zachmurzenie duże i tam okresowo może popadać. Na pozostałym obszarze pogodnie. Temperatura od zera na Podhalu, 8 na Pomorzu Zachodnim do 14 w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, a na barometrach w Warszawie teraz 1007 hektopaskali.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 Reklama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 11 minut po godzinie 16. Zaczynamy popołudnie w radiowej jedynce. Ekspres jedynki. No i dzisiaj ten dzień prima aprilis. Dzień, w którym przydarza się dużo żartów. Tylko pytanie, czy my lubimy, jak ktoś robi nam kawały, czy... Może raczej tego dnia wolimy schować się pod biurko i udawać, że nas nie ma i spokojnie sobie poczekać do jutra, niech wszyscy żartowni się, się od nas odczepią. Jak to jest z tymi żartami prymaprylisowymi? Czy to jest super zabawa i tradycja, czy raczej obciach, cringe i myślenie, że o Jezu, znowu to samo. Słowem, lubimy jak są żarty, czy dla nas to obciach? Sprawdzał to Oleg Ziemieńczyk. Obciach to na pewno nie, natomiast y, widzę, że ludzie zapominają o tym, ale ja w zeszłym roku cudownie wkręciłam moją przyjaciółkę, bo ona mi pisze, słuchaj, jestem w Londynie swojej córki i właśnie idziemy na spacer. Ja mówię, nie gadaj, a w którym miejscu? Bo ja też jestem w Londynie. I ona mówi, słuchaj, to my tu i tu. I, te... I dopiero załapała, że żart był przedni, nikomu się krzywda nie stawie, wie pan najgorzej, jak są takie przykre albo straszące, że tak powiem. No tak, że kogoś na przykład w szpitalu wylą Londynie bo takich też słyszałem, to że nada, prawda? W miejscu tak, ale tak, to jak najbardziej. Fajna zabawa, jeśli ludziom to sprawia radość, czemu nie robić sobie żartów? Rozumiem, że pani też sprawia przyjemność. Oczywiście. No już chyba to odchodzi trochę do, do, do lamusa, już chyba przeszłość, już raczej rzadko, kto teraz żarty sobie robi na, na prima Aprilis. Przejadło się i dlatego już nikt, nikt nie robi sobie żartów takich. No. no ja myślę, że teraz te żarty to się przeniosło głównie do internetu, natomiast będzie ciężko odróżnić, co jest żartem, a co jest i Tworem sztucznej inteligencji, także bardzo niebezpieczny czas przed nami. A to jest y, prawda, bo te modele do sztucznej inteligencji potrafią sporządzić każde zdjęcie. Ja dziś też dostałem takie zdjęcie przerobione z wybitym oknem. Na szczęście to się okazało być żartem. Od razu byłem spokojniejszy i bogatszy o kilka stów. A to nie żart z kolei, że na C, stacjach benzynowych ceny spadają. Jak to wygląda i czy pojawiają się też kierowcy z innych krajów na przygranicznych stacjach? To w ekspresie jedynki sprawdzimy za chwilę. Wczoraj obowiązuje nowy pakiet ceny paliw niżej, zestaw regulacji przygotowanych przez polski rząd, dzięki którym ceny na stacjach spadły i to zarówno ceny benzyny jak i oleju napędowego. Teraz w Polsce benzyna należy do najtańszych w Europie. No i ta rekordowa różnica w cenie paliwa przyciąga do przygranicznych stacji na przykład wielu Niemców. I tam właśnie teraz się przenosimy. Duży ruch m.in. w położonym przy granicy Lubieszynie. I to już od samego rana. Na zachodzie jest nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Witaj Aneto. Dzień dobry. Na zachodzie bez zmian. Bez zmian, czyli kolejki na stacjach benzynowych. Tak wygląda ta turystyka paliwowa, że rzeczywiście niemieckich samochodów jest na polskich stacjach więcej. To trzeba podkreślić, że Niemcy, ci przygraniczni, oni zazwyczaj tankują w Polsce, bo po prostu przyjeżdżają tutaj na zakupy i tutaj przy okazji leją paliwo do baków, bo jest zwyczajnie taniej zazwyczaj. Teraz natomiast ta różnica między cenami paliwa w Niemczech a w Polsce sięga nawet jednego euro, to jest naprawdę dużo, więc od samego rana... Kolejki, dosłownie kolejki samochodów na niemieckich numerach rejestracyjnych do dystrybutorów na wszystkich stacjach w Lubieszynie, a tych stacji w niewielkiej miejscowości jest kilka i w tych kolejkach spotkałam dosłownie kilku Polaków. Myślałem, że nikogo nie będzie, a jednak... Już są i już z kanistrami. Jak ktoś tankuje do bańki, no to wiadomo, że, <śmiech> że Niemiec. Jeżeli ktoś chce tutaj zatankować Polak, to... To i w kolejce.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 No pytanie czy wszystko? Wszystkiego pewnie nie, natomiast obroty przygraniczne stacje będą miały w najbliższych dniach rekordowe. Rozmawiałam też z Niemcami, którzy tankują paliwo w Polsce. Oni przede wszystkim mówią, że no w Niemczech się po prostu nie opłaca im tankować, bo jest tak drogo. Zapytałam ich też trochę przewrotnie, czy ci Niemcy nie zazdroszczą choć trochę decyzji polskiego rządu o obniżeniu cen paliw? No, alle powinni powinni zęknię, obniżyć wszystkie podatki i wtedy mielibyśmy takie same ceny jak w Polsce. Niemiecki rząd planuje obniżkę, ale poniżej 2 euro to nie spadnie. Trump wszystko psuje, jego wojna wszystko psuje, ja to wszystko, to to wszystko, wszystko psuje, rozwala to gospodarkę. Pewnie, że powinni obniżać. Bez wątpliwości. Ile? Jak najwięcej. Wszystko jest już za drogie. Nie da się tyle pracować, nie zarabia się wystarczająco. No więc problem, jak dożyć do pierwszego i za co zatankować, to nie jest tylko problem znany nam. Co ciekawe, niemieckie stacje paliw oddalono zaledwie kilka kilometrów od polskiej granicy. Dosłownie świecą pustkami. Każdy, kto może, jedzie tankować do Polski. Pytałam się, jak to wygląda po tamtej stronie granicy i proszę sobie wyobrazić, że już wczoraj, po wprowadzeniu obniżek w Polsce, niedaleko stąd położone niemieckie stacje miały dosłownie kilku, Klientów w ciągu całej doby. No bo ceny rzeczywiście mocno się teraz różnią między Polską a Niemcami. To z granicy polsko-niemieckiej, gdzie jest Taneta Uczkowska, przenosimy się teraz na południe. Wojciech Stoba, nasz korespondent w Czechach, jest z nami. Witaj, Wojtku. Dzień dobry, cześć. I ty sprawdzałeś dzisiaj sytuację na granicy polsko-czeskiej. Czesi też tankują w Polsce? Tak, tankują jak najbardziej. Ja teraz wracając do Pragi raz jeszcze odwiedziłem cztery stacje w Bogatyni i w okolicy w zasadzie na trójstyku Polski, Czech i Niemiec, no żeby sprawdzić czy coś się zmieniło w porównaniu z sytuacją z przedpołudnia. Na żadnej z tych stacji podobnie jak rano nie było kolejek, chociaż na tych dwóch największych wszystkie dystrybutory były zajęte, a niektórzy kierowcy dodatkowo tankowali jeszcze do kanistrów. W Kopaczowie najczęściej pojawiają się auta z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi, tymczasem do Bogatyni przyjeżdżają już raczej tylko Czesi i oni tankują zwykle przy okazji przedświątecznych zakupów w Polsce. Robiliśmy w Polsce zakupy i tylko dotankowujemy. Jest na pewno taniej niż w Czechach i jestem przekonana, że ludzie będą przyjeżdżać. Przyjeżdżają, tankują. Każdy jest wystraszony, że noce nocy do góry, no to wiadomo, że będzie tankował tyle, mu pozwalają na to pieniądze. No w Niemczech jest 9,80, a u nas 7,64, no to wiadomo, różnica jest duża. Tak, o różnicy w cenie oleju napędowego w tym przypadku między Polską i Niemcami powiedział mi pracownik jednej ze stacji. Dodam, że w przypadku Czech to ta różnica w porównaniu z Polską wynosi od 60 do 90 groszy w przypadku oleju napędowego. Taniej jest oczywiście w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o benzynę, no to oszczędność jest jeszcze bardziej zauważalna, sięga nawet złotówki i 10 groszy. Ale mimo to na tym zachodnim odcinku polsko-czeskiej granicy tłumów nie ma na stacjach benzynowych. Więcej Czechów może się pojawiać na drugim krańcu granicy pomiędzy Polską i Czechami, czyli na Śląsku Cieszyńskim. A dlaczego akurat tam? Tam jest więcej dużych miast i tam jest większy przepływ tej ludności, więcej kontaktów, więcej Czechów jeździ regularnie na zakupy do Polski. Regularnie korzysta tam z różnych usług i po prostu tankuje przy każdej takiej okazji, bo jest taniej. Jak podają też czeskie media, to tam właśnie tych aut z czeskimi tablicami rejestracyjnymi na polskich stacjach jest zauważalnie więcej niż jeszcze w poprzednich dniach. Ale ta różnica w cenie między Polską a Czechami nie jest tak duża jak w przypadku różnicy między Polską a Niemcami. Stąd na razie ten ruch na granicy polsko-niemieckiej wydaje się być największy, ale sprawdzamy jeszcze jak jest w północno-wschodniej Polsce. Wojtkowi dziękujemy, bo łączymy się z naszym korespondentem na Litwie Kamilem Zalewskim. Witaj Kamilu. Witam serdecznie. To powiedz jak to tam wygląda, no bo Litwini też od lat przyjeżdżają do Polski na zakupy i, i przy okazji też zatankować, bo ta paliwo też i przed tym kryzysem było w, w Polsce z reguły na Suwalszczyźnie tańsze, a, a teraz po tej obniżce w Polsce Litwini zaczęli szturmować polskie stacje paliwowe? Hmm. No byłem dzisiaj na kilku stacjach paliwowych niedaleko granicy, a także w samych Suwałkach, gdzie Litwini właśnie chętnie przyjeżdżają na zakupy, o czym wspomniałeś. I muszę powiedzieć, szturmu nie zaobserwowałem, ale wczoraj rozmawiałem w Wilnie z mieszkańcami miasta i większość z nich była wyraźnie zaskoczona, kiedy pytałem o to, czy ruszą do Polski, ponieważ ceny paliwa tam spadły, więc być może ta informacja nie do wszystkich dotarła. Odniosłem też wrażenie, że po prostu litewskie media są dosyć powściągliwe w informowaniu na ten temat, chociaż chętnie piszą o rosnących cenach paliw na Litwie. Na przykład dzisiaj Litewska Agencja Energetyki przekazała dane, że w ciągu miesiąca ceny oleju, wzrosły, oleju napędowego wzrosły o 30%, a benzyny o ponad 18%. Jak podaje agencja, średnia cena oleju napędowego osiągnęła historycznie najwyższy poziom. No i zauważyli to również Litwini, z którymi rozmawiałem w Suwałkach, ale jak podkreślali, nie przyjechali do Polski specjalnie po to, by tylko zatankować. Paliwo jest drogie. Na Litwie 2,30 euro, a tu 1,80 euro. 80. Jest różnica. No, są miejsca, gdzie może jest ciut taniej, ale mówimy o najdroższym wariancie. Przyjechał pan tylko na zakupy? Tak, kupić coś do jedzenia. I to się opłaca? Tak, ale my niedaleko mieszkamy, w Mariampolu. Jest trochę taniej. Nam się to opłaca. Przyjechaliśmy z daleka przede wszystkim kupić żywność. Średnie ceny oleju napędowego na Litwie, tak jak y, słyszeliśmy, przekroczyły 2 euro, a benzyna miejscami kosztuje ponad euro osiemdziesiąt. Mieszkańcy Suwałk, z którymi rozmawiałem, nie wykluczają, że Litwinów do miasta w związku z tym przyjedzie wkrótce więcej. Tak jak miało to już miejsce kilka razy w przeszłości. Pytałem, czy nie obawiają się kolejek, a także to, jak oceniają tę sytuację. Obawa jest zawsze, aczkolwiek my sami sobie też to robimy, bo tak samo i my w te kolejki sami tworzymy, nie oprócz też yy, osób z Litwy. Czy to Polska, czy Litwa, kolejki no, są niestety, ale do przetrwania. Ja nie orientowałem się w cenach, w różnicach cen, ale tak, no dla nich wystarczy złotóweczka na litrze i nawet przy okazji zakupów wydają tutaj co do grosza. Kamila, a powiedz czy litewski rząd planuje u siebie też jakieś obniżki, no bo część rządów w Europie mhm. podobne do polskiego rządu decyzje podjęło, niektóre wcześniej, niektóre dopiero to rozważają, no te w Polsce są dość daleko idące, to znaczy bardzo e, z, wielu elementów, z bardzo wielu elementów składa się ten pakiet, który ma służyć obniżkom, a jak to wygląda na Litwie? No, litewski rząd podjął kilka działań, na przykład dwa tygodnie temu zobowiązał spółkę Orlen Lietuva, do której należy rafineria w Morzajkach do zmniejszenia zapasów ropy o 80 tysięcy ton i natychmiastowego skierowania tej ilości na rynek. Nie wiem, jakie to, miało, jakie to miało przełożenie na ceny paliw, bo te ceny paliw mimo wszystko w dalszym ciągu wzrastały. Co ciekawe, litewskie media, które cytowały ministra finansów Litwy ostatnio, który mówił, że Wilno rozważa, cytowały, tutaj Cytat, bo mówił, że Wilno rozważa możliwość dodatkowego opodatkowania spółki Orlen, gdyby okazało się, że czerpie ona dochody z powodu wzrostu na międzynarodowych rynkach ceny ropy naftowej. I tak dzisiaj na konferencji prasowej był pytany o to prezes Orlenu Ireneusz Fonfara, który zaprzeczył, jakoby firma, którą kieruje, miała dopuszczać tego typu działalności. Nie zawyżamy cen paliw. Rozumiem, że takie podejrzenie się może pojawić, to jest uzasadnione. Dzisiaj rozpoczęła się kontrola skarbowa w, także u nas, być może i u innych producentów nie wiem, ale prezes może jak dzwoni do mnie z samego rana, że mamy kontrolę skarbową i to jest normalny proces. Poddajemy się, jestem przekonany, wręcz pewien, że nie mamy się czego obawiać z tego punktu widzenia. No jeżeli chodzi o inne działania, to litewski rząd chce obniżyć akcyzę, ale tylko na olej napędowy. Jeżeli ten plan się powiedzie, to cena diesla spadnie o 6 eurocentów. No i władze zdecydowały też o obniżeniu cen biletów na przejazdy kolejowe o 50%. I ten cennik obowiązuje od dzisiaj do końca maja. Żeby zamiast samochodu wybrać właśnie ten szynowy sposób podróżowania. Kamil Zalewski, bardzo serdecznie dziękuję. A minister energii zapowiada, że jeśli ten y, ruch, ta turystyka paliwowa w Polsce będzie mocno odczuwalna i wielu cudzoziemców będzie przyjeżdżać tankować, to być może wprowadzone zostaną jakieś ograniczenia w sprzedawaniu paliwa. Otwieram drzwi, to jesteś ty, czuję głaś, Widzę, jeszcze drżysz. Gorące pusta, gorące dłonie w roku cała leśnij. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. się jak koc Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy, budzisz się znów cała śniesz, leśnij się No to jeśli chodzi o tę szminkę na szklance, to ja też nie mam pojęcia czy ja. Jedno co wiem, to że jest 16.30.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 Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych, mówi polski minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Komentuje w ten sposób słowa Donalda Trumpa, który mówił, że rozważa wycofanie USA z sojuszu. Mam nadzieję, że w emocjach, które dzisiaj towarzyszą prezydentowi Stanów Zjednoczonych, przyjdzie ten moment uspokojenia. Donald Trump w wywiadzie dla agencji Reutera zapowiedział, że podczas wieczornego orędzia do narodu powie, że rozważa wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO. Trwają negocjacje z napastnikiem, który rano strzelał w fabryce w Łodzi. To były pracownik zakładu. Mężczyzna wszedł z bronią na jego teren i oddał kilka strzałów w kierunku innej osoby. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Z fabryki ewakuowano wszystkich pracowników. Krzyż na Giewoncie bez oświetlenia. Jutro w rocznicę śmierci Jana Pawła II powodem są bardzo trudne warunki w Tatrach, w tym wysokie zagrożenie lawinowe i zamknięcie szlaków. Instalacja, która jest już na szczycie, nie zostanie odśnieżona. IMGW ostrzega przed nowym zagrożeniem. Są alerty przed przymrozkami. Obowiązują w 11 województwach północnej, zachodniej i centralnej Polski. Najbliższej nocy temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 7 stopni. Pełne wydanie aktualności o 17. Zapraszam. To jest z jedynki i dziś zastanawiamy się nad tym, czy... Tak, przeraziła nas trochę ta prognoza pogody. Agata Kondzińska od razu powiem w studiu. Myśmy się naprawdę przerazili tym, że zastanawiamy się, czy nie trzeba znowu opon na zimowe będzie zmieniać. I to też nie jest żart niestety, te ostrzeżenia i MGW. Cho, choć my o żartach dzisiaj trochę mówiliśmy i zastanawialiśmy się, czy lubimy te żarty. Czy państwo w ogóle lubią te żarty prima 22, 645, 2202? Może zrobili państwo jakiś dobry żart? Albo Państwo jakiś zrobiono i się znacie. E, a ty, to powiedz, polityka to jest temat do żartów, twoim zdaniem? No, no dziś wyjątkowo nie. Dziś wyjątkowo nie, bo dotyczy takiego urzędu, e, na który polityka ma wpływ, a który cechuje jednak godność, pewna niezależność i niezawisłość. Dlatego z Barbarą Dolniak, posłanką Koalicji Obywatelskiej, byłą sędzią, porozmawiam o tym, co zrobił prezydent. Czyli będzie o wymiarze sprawiedliwości w Polsce, m.in. o tym w naszej popołudniowej rozmowie dnia w Ekspresie 1 już za chwilę. Ja tylko przypomnę, że w studio jest Agata Kondzińska, a na łączach jej rozmówczyni. Rozmowa dnia. Mamy połączenie z Barbarą Dolniak, byłą sędzią, dziś posłanką Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani posłanko, pan prezydent zaprosił dziś dwoje sędziów, właściwie dwójkę sędziów do Pałacu Prezydenckiego. Odebrał ślubowanie... A jego minister wyjaśnił, że ci sędziowie zostali wybrani, bo pan prezydent sprawdził ich życiorysy, dokonał oceny i cała pozostała czwórka, ponieważ Sejm wybrał sześciu, przypomnę, sędziów, ma czekać. Właściwie co się wydarzyło? To tłumaczenie ministra z kancelarii prezydenta. o Oj, chyba słyszę się podwójnie. To zaraz będziemy nad tym pracować, ale jeśli pani jakoś spróbuje przezwyciężyć to echo, to zapraszam. Próbujemy jeszcze raz połączyć się z panią Barbarą Dolniak, żeby się żeby dowiedzieć. Echa nie, echa nie było. Tak, to niestety technologia czasem tak działa, te połączenia telefoniczne bywają czasem zawodne. Mamy ponownie połączenie z panią, panią Barbarą Dolniak, także go to oddaję ci z powrotem głos. A ja oddaję go. Pani poseł. Teraz słyszę, idealnie wracając do konferencji ministra z kancelarii prezydenta. Dużo słów, mało wartości, a na pewno znaczenia merytorycznego. Bo prezydent nie może oceniać ani życiorysu, ani działalności danych osób, gdyż... Yy, Wybór, zgodnie z konstytucją, i to już chyba wiemy wszyscy, dokonuje Sejm. Czyli z chwilą mm, przegłosowania uchwały dana osoba jest wybrana. Przed, wobec prezydenta składane jest tylko ślubowanie. Tylko to ślubowanie nie jest składane prezydentowi. Jeżeli zajrzymy do artykułu czwartego ustawy o statusie sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to tam jest wyraźnie napisane, że osoba wybrana na stanowisko sędziego składa wobec prezydenta ślubowanie i w ramach roty ślubowania zobowiązuje się służyć wiernie narodowi. Co to oznacza? Że adresatem ślubowania nie jest prezydent, tylko naród. Natomiast prezydent reprezentuje właściwego adresata, jak już powiedziałam, naród. Dlaczego akurat prezydent? No bo to jest yy, najważniejszy urząd w państwie, a ślubowanie ma szczególną wartość ceremonii. Składa o sędzie jednego z najważniejszych organów w państwie, czyli sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Ale tak, pan prezydencki minister Zbigniew Bogucki tłumaczył też, dlaczego pan prezydent wybrał tylko z tej szóstki, zaprosił do pałacu na zaprzysiężenie tylko dwoje sędziów, ponieważ no, odkąd jest prezydentem, to w Trybunale Konstytucyjnym zwolniły się tylko dwa wakaty powiedział pan Pani redaktor, pan minister. Mhm. panie redaktor, proszę państwa, to jest tylko y, szukanie sposobu ukrycia prawdy. A jaka jest prawda? Otóż y, najmniejszy, pełny skład Trybunału Konstytucyjnego, który może rozpoznawać te najważniejsze sprawy o charakterze konstytucyjnym, na przykład wnioski prezydenckie o kontrolę następczą, muszą być rozpoznane w pełnym składzie. Inaczej rozpoznane być nie mogą, czyli musi być tych 11 sędziów. Stąd też prezydent dobrał dwie osoby, by zapewnić sobie rozpoznawanie swoich wniosków o badanie z kon konstytucyjności uchwalonych ustaw. U, u z drugiej strony, proszę zobaczyć, w tej chwili będzie orzekać w Trybunale 11 sędziów po złożeniu ślubowania przez dwóch sędziów. Czyli dziewięciu sędziów, to sędziowie wybrani za czasu rządów PiS, a jak działał i y, działa Trybunał w tym składzie, doskonale wiemy. Były to orzeczenia na zamówienie polityczne PiS-u, a prezydent jest zakładnikiem tej formacji, bo przecież tam ma swoich wyborców. Jeżeli teraz, bo w tym roku jeszcze mają się zwolnić y, dwa stanowiska, bo kończą się dwie kadencje, to i tak... Pis będzie miał większość w trybunale i dalej będzie mógł żądać od tego trybunału, domagać się odpowiednich orzeczeń, bo będzie mm, 7 do 4. Tak, ale wcześniej kończy się jeszcze jedna y, kadencja chyba sędziego wyrębaka. 27, to i tak PiS w ten sposób gwarantuje sobie do końca kadencji tego Sejmu większość w Trybunale Konstytucyjnym, a więc w ten sposób prezydent zapewnia tej formacji, że jak złoży skargę, to zapadnie orzeczenie tak jak oczekuje PiS. O to w tej sprawie chodzi, nie tam o żadne oczekiwanie, bo przecież pamiętacie Państwo Święczkowski Dzisiejszy prezes Trybunału czekał na yy, zajęcie tego stanowiska, czyli wybór 200 10 dni. dni. I wtedy nie było żadnego problemu, nikt nie podnosił krzyku. No nie było krzyku, ale dziś jest krzyk i też jest krzyk taki, że to jest wina posłów, że to jest wina parlamentu, że to jest wina rządzącej koalicji, ponieważ państwo nie uzupełnialiście indywidualnych kadencji zwalnianych w trybunale Konstytucyjnym, tylko poczekaliście jednego dnia indywidualnie, ale w tym samym, znaczy w ciągu jednego dnia dokonaliście wyboru sześciu sędziów na kadencję, w tym, które wcześniej były wakują, znaczy na stanowiska już zwolnione wcześniej i, trw, i zajęło to wam półtora roku. I taki zarzut e stawia też Kancelaria Prezydenta. Ale proszę zobaczyć, jaki ten zarzut nie ma wartości. E po pierwsze, już przytoczyłam argument pana sędziego Święczkowskiego, więc nie będę go tak. y, powtarzać, ale y, żaden przepis nie wymaga od nas, byśmy nie mogli dokonywać wyboru w jednym dniu, wymaga tylko, by głosowania odbyły się na każdego z kandydatów oddzielnie. I myśmy ten to wymóg dopełnili. Poza tym, proszę Państwa, przecież wcale nie musiało być kandydatów przez ten okres czasu, pomijając kwestię, że PiS zgłaszał kandydatów, więc to nie był okres, który się, w czasie którego nie toczyły się wybory, bo toczyły się, tylko kandydatury zgłaszane przez PiS posłów, którzy dali się poznać przez miniony okres czasu jako niestety niedziałający zgodnie z konstytucją, nie uzyskiwali większości sejmowej. Więc toczyły się wybory, to po pierwsze. Po drugie. Czekaliśmy również na to, jakie stanowisko zajmie chociażby Europejski Trybunał Praw Człowieka czy TSUE, które w listopadzie i w grudniu zeszłego roku w sposób jednoznaczny wypowiedziały się, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce nie ma cechy bezstronności i niezawisłości. W związku z tym te zarzuty są po prostu denne, bo przecież nawet gdyby Trybunał się nie wypowiadał, to przecież przez ten okres czasu mógł się nikt nie zgłosić na, jako kandydat na stanowisko sędziego Trybunału i czas mógłby płynąć. Pani... Kandydat, który uzyskałby większość sejmową. Czy rząd powinien teraz drukować i czy będzie drukować, publikować wyroki Trybunału Konstytucyjnego? Bo tego oczekuje prezydent. Ja bym oczekiwała raz, raczej nie żądań ze strony prezydenta, tylko działania prezydenta zgodnie y, z prawem. Prezydentowi pomyliło się trochę, y, y, y, pomylił się podział władzy. Wydaje mu się, że może o wszystkim i w każdej sprawie decydować. Tak nie jest. Ma określone obowiązki i musi i uprawnienia i w takim zakresie może działać. Gdybyśmy na przykład, jak tego chce prezydent, że on może mieć wpływ na to, kogo się wybierze na stanowisko sędziego Trybunału przyjęli, to przecież to nie jest prerogatowa przewidziana konstytucją, co oznacza, że musiałby mieć kontraasygnatę Przepraszam, premiera to rządu. To oznaczałoby, że władza wykonawcza decyduje, o składzie organów, które tworzą szeroko rozumiany y, wymiar sprawiedliwości, czyli trybunały i sądy. Ale czy drukować te wyroki? Y, jaką wagę ma? Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy to opublikujemy, czy nie, orzeczenie y, y, trybunału, y, które... Y, nie ma swojej wa wartości bezstronności i niezawisłości w osobie, w podmiocie jakim jest organ w postaci Trybunału Konstytucyjnego. Nawet jeżeli byśmy to opublikowali, to jaką ma wartość zresztą sędziowie yy, winni yy, stosować konstytucję bezpośrednio, czyli dokonywać oceny, bo nie można opierać się na orzeczeniu Trybunału, które jest na życzenie określonej formacji politycznej. Proszę sobie wyobrazić, że w skardze, którą złożyli posłowie PiS dotyczącą zakwestionowania tego obowiązku prezydenta wysłuchania ślubowania wnoszą, żeby przepisy, które Trybunał uzna za niekonstytucyjne w tym zakresie nie obowiązywały wyborów dokonanych wcześniej. Nie. Natomiast ma wejść w życie dzień przed wyborem dokonanym w 2026 roku. To pokazuje intencje y, skarżenia y, przez y, posłów PiS-u ustawy, którą sami uchwalili i w oparciu o którą dokonywali wyboru. Więc jaką wartość ma takie orzeczenie nawet opublikowane? Ale... Żadną. Mhm. Tak, a pani poseł, co z tą czwórką pozostałych sędziów? Bo oni napisali dziś list do pana prezydenta i proszą o wyznaczenie daty ślubowania. A kancelaria analizuje. To no, oznacza, że no tak, to jest czyli ja się nie spodziewam y, y, wysłuchania tego ślubowania przez y, prezydenta, obym się y, myliła. Natomiast, y, jak już wcześniej powiedziałam, y, sędziowie wybrani, osoby wybrane na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego składają ślubowanie y, ślubując narodowi, że będą wierni w swoim postępowaniu narodowi. Więc adresatem jest naród, a prezydent jest tylko reprezentantem właściwego adresata, Dziękuję. czyli narodu, co oznacza, że również inny podmiot jak Sejm, który jest też wybrany w wyborach powszechnych jak prezydent jest przedstawicielem narodu, może tego ślubowania wysłuchać. I... Zawiadamiając o terminie... Prezydenta. Dziękuję, Bo? dziękuję bardzo. Dziś rozmawiałam z Barbarą Dolniak, byłą sędzią, posłanką Koalicji Obywatelskiej. A ja, czyli Agata Kondzińska. Gdzieś jest drugi brzeg Jeszcze tylko spacer przez Ciemność Znał chód, Takich miejsc Ale słońce Musi wzejść Na pewno Od tylu lat Dostaję w kość Na czas By osukać los Niebo Rzuci nadzieję, kiedy popiół się zmieni, to powróci jak Feniks. Feniks, gdzieś jest. By oszukać nos nie porzuci nadziei, kiedy popiół się zmieni. Sukać los, od tylu lat, dostaje w kość, na przykład czas, by oszukać los. O ty lat, dostaje w kość, na przykład by oszukać los. O tylu lat, dostaje w kość, na przykład czasaliśmy Państwa dzisiaj o te pryma policowe żarty, ale okazuje się, że Państwu jakoś wcale nie jest do śmiechu cały czas mówicie o paliwie. Kiedy powiecie o gazie, wiecie ile gaz podrożał? 34% gaz podrożał. W butle ładowałem 66 zł, płaciłem za butle 11 kilo. To jest wczoraj zapłaciłem 88 zł. To jest 22 zł na butlin. No. Dziękuję, miłego dnia, do widzenia. I to jest prawda, gaz też drożeje i będziemy o gazie mówić w ekspresie jedynki. Po 17.30 powiemy właśnie co z tym gazem i czy są szanse na to, że gaz i paliwo gazowe także będą objęte jakimiś rozwiązaniami wprowadzonymi przez rząd, które wpłyną na obniżkę cen, ale powiemy także po 17.00 o ważnych zmianach w L4. Bo też się tu pewne rzeczy zmieniają i dobrze jest to po prostu wiedzieć, a najlepiej to wiedzieć słuchając radiowej jedynki. Potem mam rzęsy. bo inaczej rozwinną. Jak spada kropla wody to milżej jest na pewno, na pewno. in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 Autopromocja, reklama.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 Śpisz raz, dwa, bo Valerino to dba Na noc weź Valerin Sen żeś zacznij nowy dzień Suplement diety Valerinsen Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia Valerin Sen, zdrowa dawka snu Wyciąg z ziela wspomaga odprężenie Wyciąg z szyszyk. chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu Flofarm. Reklama Ogłoszenie społeczne Ile jeszcze potrwa moje życie?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 Radio Kierowców Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na początek a dwójka odcinek między węzłami Wiskitki i Skierniewice w pobliżu Piasków. Tu zderzyły się y, sześć samochodów osobowych, a jak wcześniej informowaliśmy siedem i mamy już ostateczny bilans poszkodowanych. Trzy osoby zostały ranne i teraz zablokowana jest nadal całkowicie jezdnia w kierunku Łodzi, ale już tylko lewy pas w kierunku Warszawy. W kierunku Warszawy tutaj nie ma długiego korka, mam mniej więcej 2-3 kilometry, ale niestety na jezdni w kierunku y, um, Łodzi czy dalej jadąc Poznania rzeczywiście to spowolnienie jest jest bardzo długie, 10 km. I jest też korek do y, zjazdu na węźle Wiskitki, gdzie trzeba właśnie uciekać z autostrady A2 na krajową 50, -kę. i tutaj korek do węzła wiskitki też już ma 7 km. Niestety do tego karambolu doszło w najgorszym możliwym momencie, czyli w czasie popołudniowego szczytu komunikacyjnego, z tego powodu natężenie ruchu jest bardzo długie, duże i właśnie dlatego te korki są tak długie. Dobre informacje za to, a czwórki odblokowano węzeł Katowice Mikołowska. Tu mieliśmy wcześniej zderzenie dwóch samochodów dostawczych, na szczęście bez poszkodowanych i zamknięty jeden pas w kierunku Krakowa na 335 kilometrze. a szóstka odcinek Radiszewo szczecin i Węzeł-Klucz. Tuna jest nie w kierunku Goleniowa. Po awarii samochodu ciężarowego zablokowana jest część pasa zjazdowego z a szóstki na S3 na 10 kilometrze. Teraz jeszcze a jeden odcinek Tuszyn-Piotrków-Trybunalski na węźle Tuszyn po zdarzeniu trzech samochodów osobowych, busa i samochodu ciężarowego. Wciąż mamy zwężenie w kierunku Gdańska na 330 34 kilometrze, a także zablokowany częściowo pas zjazdowy na węźle Tuszyn. I na koniec jeszcze droga krajowa nr 24 w Wielkopolsce nadal całkowicie zamknięta na trasie pniew Lubosz w pobliżu Pniew. Tutaj przypomnijmy, zdarzyły się dwa samochody dostawcze, jedna osoba zginęła i objazd prowadzi przez centrum Pniew.